Festiwalon. Odcinek pierwszy. Dziewiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. W ramach festiwalu Dwa Brzegi odbyła się debata z udziałem specjalnych gości, w tym profesora Pawła Śpiewaka, profesora Jerzego Sztura, twórców młodego pokolenia, oraz profesora Tadeusza Lubelskiego, którego możecie właśnie usłyszeć. Debata nosiła tytuł Kinowolność. wolność Jakie rozdziały historii Polski są trudne dla współczesnego kina? Jeśli można, to ja bym jednak wrócił do tego pytania, które patronuje naszej, naszej dyskusji. Trochę zmieniając, bo najciekawsze wydaje mi się, najciekawsze wydaje mi się pytanie, które epoki naszej historii są najdogodniejsze, żeby hmm, hmm, uczyć życia, prawda? Pomimo trudności, pomimo, zawsze trudno jest zrobić film, a już zwłaszcza, zwłaszcza hmm, historyczny. Się zawsze film historyczny służy hmm, współczesnej widowni i tym jest ciekawszy więcej znajduje hmm, w tej rekonstrukcji jakiejś epoki takich zahaczeń, związanych z dzisiejszością, z dzisiejszymi kłopotami i problemami. I mi się zdaje, że takie dwa są zadania, które są stałe w ogóle przed sztuką, która działa na dłuższy dystans. Niekoniecznie musi się włączać w bieżące spory, bo czas aktualny ma to do siebie, że szybko mija i może się zdarzyć, że jak film po dwóch latach zostanie zrealizowany, to już inne są pytania, inne postaci i tak dalej. Historia, sztuka działa na dłuższy dystans i kiedy czytam, że, że, że chłopcy nastolatkowie po śmierci swojego rówieśnika mówią, ta szmata powinna była zdechnąć, to pytanie o to, co się stało i jak doprowadzić do tego, żeby takie zachowania były albo niemożliwe, najlepiej, albo natychmiast eliminowane. Że, że to jest właściwie zadanie przed, przed sztuką, także przed filmami historycznymi. Więc z jednej strony jest oczywiście ta Polska niescalona, marzenie o wspólnocie, która się rozpadła i coś oczywiście właśnie na długi dystans, kino historyczne także w tej mierze, Yy, powinno zrobić. Tu jest wprawdzie taka pułapka, że kiedy przypominamy sobie, jak ważną moglibyśmy, byliśmy kiedyś wspólnotą, że wpada się w taką, w taki, w pewien stereotyp my nieszczęśliwi, osaczeni przez złych, prawda, yy, yy, autorzy nawet tych wartościowych bardzo filmów, dobrze, że powstały o powstaniu warszawskim, takiej pułapki nie uniknęli, aczkolwiek uważam, że zwłaszcza ten dokument rekonstruujący w barwnej wersji z, z dźwiękiem, prawda? Prawdziwą opowieść o powstaniu był, był bardzo ważny. Mi się zdaje, że jest taka epoka, która jest zupełnie nietknięta przez, przez kino powojenne, w ogóle, ani jednego filmu. E, no może jeden, Das, wychowany pana Jerzego Sztura. Adrian Panek go zrobił przed kilku laty, no ale to nie nieudanie. To znaczy, yy, druga. Yy, yy, yy, yy, no taki sobie. Yy, druga połowa. Druga połowa yy, no jak się czyta teraz Olgę jak co można zrobić z tego? Z tego nie, pan wie, no, to może pan zrobił wszystko, co było można. Yy, yy, yy, yy, druga połowa XVIII wieku, prawda? Okres no, rozpadu, klęski, że ani jeden film. Yy, o, oprócz tego jednego nie powstał. To jest oczywiście niebezpieczne, bo zawsze ci panowie w perukach, z, pieprzyk, panie z pieprzykami i tak dalej, to wszystko jest niebezpieczeństwo, że to będzie taka opowieść o kukłach. Ale, ale, ale myślę, że warto próbować. I kiedy mogę to przypominam, że jest wspaniały scenariusz, jeden z najpiękniejszych scenariuszy nigdy nie zrealizowanych, który czeka, gdzieś tam leży w archiwum, Wojciecha Wiszniewskiego, Porwanie Króla. O, no właśnie. O, pana kolega Jerzy Radziwiłowicz. To tylko ty, dla... Zapasiewicz dla miał grać. Zapasiewicz Króla. Króla. Ale myślę, że najważniejsze do zrobienia to jest, to jest... To jest praca z młodzieżą. To znaczy formowanie świadomości młodych ludzi. Świadomości tego, że... że Życie to jest wspaniała przygoda, ale też zadanie do wykonania i, i, i trzeba je wykonać jak najlepiej. Epoka 20-lecia międzywojennego jest, wydaje mi się, wymarzona do tego i, i za mało uruchamiana przez kino. Więcej nagrań na www.podcaston kropka EU